Właśnie jestem w trakcie ważenia piwa, ale tak mi przyszło do głowy. Mam takie przemyślenie, którym chyba chcę się podzielić poza tym cyklem związanym z ważeniem piwa. W związku z tym to będzie chyba oddzielny film. Na pewno będzie oddzielny film, bo on nie jest związany z tą konkretną warką. A takie mi przyszło do głowy piwne przemyślenie. Dlatego cześć, ja nazywam się Bartek Staniszewski, oglądasz 314 wopl to jest taki kanał o tym, jak ważę sobie piwo w domu, a potem je piję. Tak mi przyszło do głowy, czy czasem nie jest tak, ja nie wiem tego, ale tak sobie tylko myślę, spekuluję, zastanawiam się, czy Taka presja związana z tymi wszystkimi stylami piwnymi, z tymi konkursami, czy ona nie powoduje, że niektórzy nie podejmują się ważenia, rezygnują z niego, po prostu nie robią tego? No bo tak sobie przyszło mi to do głowy, dlatego że to piwo, które teraz ważę, no ono w rezultacie będzie coś tam inne niż miało być, tak? W recepturze, według receptury ma być to Belgian Pale Ale, a według tego, co wyjdzie, to będzie takie coś innego. I pomyślałem sobie, że że w zasadzie jak... Ja w ogóle nie ważę piw na konkursy żadne, w żadnych zawodach nie uczestniczę, swoich piw nie wysyłam do tego, żeby zostało ocenione. To jaki sens w ogóle ma to, żebym ja to piwo w jakiś sposób określił, w jakim ono jest stylu? Nie chcę deprecjonować znaczenia stylów, bo uważam, że one są ważne, dają... Chociażby to, że, że dzięki temu idąc do sklepu patrzę na etykietę i wiem mniej więcej, co kupuję. Wiem czego się spodziewać, po, po kilku słowach na etykiecie już jestem w stanie ocenić, czy chciałbym takie piwo wypić, czy nie. No ale, ale tak w domu, no, co z tego, że zrobisz, nie wiem, pale ale, czy zrobisz wszystko tak, jakbyś robił ale, a potem go przefermentujesz drożdżami lagerowymi. I co z tego? Co, cóż, cóż to się stanie? Albo nawet nie Zrobisz jasne piwo i przefermentujesz je drożdżami do yy, piw ciemnych. Zresztą ostatnio tak zrobiłem. Nic się nie stanie. Słowo daje, piwo wyjdzie, pijalne, dobre, nic, się, nic wielkiego się nie stanie. Poza tym naprawdę nie, nie musisz wysyłać piw na konkursy. Ja nie wysyłam i żyję. W ogóle mnie, szczerze mówiąc, do tego nie ciągnie. Miałem taki okres, że, yy, że się wkręciłem w, w, takie, w to czytanie tych forów i tak dalej. I, i, i nie za bardzo miałem czas. No, raz wysłałem piwo na konkurs, yy, jestem zadowolony z recenzji. Piwo zostało odrzucone, ponieważ było nie w stylu... Yy bo styl był, zdaje się, Hefeweizen, chyba Hefeweizen chyba był styl, a w tej, jak to się nazywa, dostałem zwrotną taką informację na maila, bardzo dobry wit, no więc ja uważam, że to jest komplement, no to, to ja jestem spełniony, jeśli chodzi o konkursy, na konkurs w Hefeweizen'a uważałem bardzo dobrego wita. Także... Y Moim zdaniem naprawdę, no, bo trzeba ważyć piwo sobie, takie, jakie sobie chcesz, albo takie, jakie ci wyjdzie nawet, to jest po prostu fajne, no, po prostu jest to przyjemne, samoważenie jest fajne, potem ten proces obserwacji, czekania na niego no, wymaga cierpliwości, bo piwo jest, jest dobre po kilku tygodniach, albo nawet i dłużej zależy, jakie piwo oczywiście. No i, i, i to jest fajne, obserwacja tego i i potem, i potem wypicie, podzielenie się może ze znajomymi. I co z tego, że mój Belgian blond będzie zbyt ciemny? Kompletnie mnie to wali. Będę i tak... E, o ile się e, nie zepsuje. twu napisał rok. Także e, ja polecam po prostu sobie e, ważyć piwo. Zresztą wydaje mi się, że to jest trochę tak... E, że tak było, tak historycznie było. Nie sądzę, żeby, żeby wiecie, piwa kiedyś piło się miejscowo, Te eksporty jakieś, jak India Pale Ale, które jeździło gdzieś tam przez oceany, czy tam riz, który tam smakował caryce. to są wszystko jakieś drobnostki, dlatego, że piwo nie jestem, ja, ja nie znam tej historii, ale tak sobie wyobrażam, piwo ważyło się w, tam, w jakimś browarze, czy nawet w domu, czy w, czy, czy w, jakimś, czy w jakimś klasztorze, czy, czy na dworze i się spożywało je tam na miejscu, gdzieś w pobliżu, w karczmie. I ono było nie w stylu, tylko ono było miejscowe, takie jak wyszło, jak był w danym, w danym roku zbiór czegoś tam, zresztą do dzisiaj tak jest, ale ale chodzi o to, że raczej ludzie się nie zmużdżali tak, o to teraz uważa <śmum> i jakiś tam styl z BJCP, którego oczywiście nie było. Ważył to, to samo co poprzednio, zresztą może tak naprawdę browary, browary tak działają, a, a, a ci domowi, bro, domowi piwowarze trochę tak kombinują, no bo te większe browary, no to mają swoje flagowe, flagowe piwa i pewnie je ważą tak dosyć regularnie i to jest taka dosyć, bym powiedział, żmudna, zwykła taka praca. No. Codziennie od wschodu do, do zachodu kopanie tego rowu w tamtą stronę. Nie? E, ale oczywiście nie, nie, nie, nie chodzi o to, żeby nie eksperymentować, żeby nie próbować w, uważać najlepszego Ambera, czy co sobie tam wymyślisz. Rób sobie co chcesz, tylko, tylko nie zniechęcaj się tym, że zrobiłeś nieklarownego pilsa. No i co z tego? Co to w ogóle ma za znaczenie, że ten pils nie jest klarowny? No Przynajmniej dla mnie. No dla mnie to nie ma znaczenia. Na przykład to piwo to jest miał być belgijski bel Belgian Pale Będzie ciemniejsze. Prawdopodobnie nie będzie tak klarowne. Nie, nie dodałem, nie dodam, nie dodałem żadnego mchu irlandzkiego, żadnego, żadnego czynnika, który miałby tą wspomóc klarowanie tej brzeczki. No ale no to będzie mętne, no. Także naprawdę, polecam po prostu ważenie piwa, bo to, jest, bo to jest fajne, no. Fajne. I piwo jest fajne i samo ważenie jest fajne. Także do, to tyle, no, to tyle w tym pierwszym odcinku, który nie jest związany z samym ważeniem piwa, który nie jest relacją zważenia piwa z jakiegoś tam etapu tego procesu. Dobra, ja nazywam się Bartek Staniszewski, oglądałeś 314wo.pl, 314wo to jest rebus, który sobie rozwiąż. Kluczowe wo to jest dodatek, a 314 jest zagadką niezbyt trudną. Do zobaczenia, do usłyszenia na razie.